Wieram zeszyt tak spisuję teksty, świeżą chrąbkę Nad światłem powoli zaczyna górować biorą Przed mieścia zabite głową, Blaskiem latarni, gdy na ulicach strach Nami chce się nakarmić Twoje zdjęcie z portfela, coś przez sen majaczy słowa, które same nie wiedzą jeszcze co chcą zdarzyć Ze śmiechem śmierć, ja, za ścianą w karty Bierze krzyżą, więc śmierć tu to jedynie żarty Kolejny raz czuję, że mam związane ręce A cztery ściany nie chcą wypuścić mnie na powierzchnię Oczy mam zawiązane kilometrami, na cichy szedł zaplecany Nami, to, to wszystko między, między nami Ulice są pełne zabójców, złodzień, pedofilów, gwałczycieli Brak nadziei, yeah. Ten świat jest głupi yeah. niego już nie zmienisz, więc po prostu spójrz mi w oczy i się, I się uśmiechnij. uśmiechnij Ja wiem, że pozytywka, ci krótko gra, płynie za Czytaj świat na rozrywki, chcę oglądasz twój płaczek. Czekaj dniami, nie płaszcz, świat cię ze snów Czytaj, ja cały świat wrzucam do twoich stóp że pozytyw, to cię tylko gra, płynie za. Czytaj świat, dla rozrywki chcę oglądać twój płat. Czekaj dnia, nie dwa świat, wybudzi cię ze stóp. Czytaj ja cały świat, rzucam do twoich stóp. Do twoich stóp, do twoich stóp, do twoich stóp. Te pędne na gałęziach drzew, to no, ty no, tylko ku w cały świat nie to tylko zabawki Bez ten ten noc, nie odchodzą mnie już nie, te bajki Którymi jak analfabety chcą mnie nakarmić. Mam sto tysięcy powodów by uciec chuj z nimi. Mam milion sposobów na śmierć, a, a jestem, jestem żywy, żywy Na łzach w oczach wypisano mam dedykację A przed jutrem strach potęguje moją frustrację Nie chcę pies, w przód jak szczur, by zdychać jak pies Ile by i roztrwonić gdzieś hektolitry łez Nauczę się na nowo chodzić, na nowo mówić Ktoś znów mi zniszczy życie w tym rola ludzi, a ja jestem by marzyć ścieżkę kochać, planować jutro I nie upadać na, na przeszkodach Nic zależy na świecie, chociaż trochę lepszy Więc pójrz mi w oczy I się uśmiechnij Ja wiem, że pozytywka ci tylko gra płynie zaczytaj świat dla rozrywki Chcę oglądać twój płat, czekaj dnia Miniem dła świat Czytaj ja cały świat rzucam do twoich stóp. Ja Wiem, że pozytywka, ci krótko gra, płynie za czytaj świat dla Ruzek, chcę oglądać twój płaczek Czekaj dniami, miniem, płaś świat, wy ze stóp. Czytaj ja cały świat rzucam do twoich stóp. Wiem, że pozytywka ci krótko płynie płyniał za czytaj świat dla Luzek, chcę oglądać twój płaczek Czekaj dniami, miniem, błaz świat, wy ze stóp. Czytaj ja taj cały świat rzucam do twoich stóp. Ja Wiem, że pozytywka ci krótko gra płynie za czytaj świat dla